Gustaw Erling Grodziński, Dziennik pisany nocą 1971-1972. Wydawnictwo Respublika Warszawa 1990. Czyta Marek Prałat. Nagranie zakładu wydawnictw i nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1991. Krzysztof Pomian Manicheizm na użytek naszych czasów Opowieści o rzeczach widzianych, myśli o zdarzeniach i wypadkach, uwagi o lekturach i rozmowach, reakcje na nowiny, wycieczki w wyobraźnię. Ten ciąg datowanych zapisów podaje się za dziennik, ale jego autor prawie nie mówi o sobie, zaś czytelnik nie zawsze wie z czym ma do czynienia. Oto relacja z podróży do Pragi na obchody kuczcikawki. Dopiero dopisek powiadamia, że autor ją zmyślił. Jak zatem wierzyć w inne wydarzenia, które rzekomo przeżył? Skąd wiadomo, że nie są równie zmyślone jak owa podróż i że nie narzucają się jako prawdziwe tylko przez kontrast z jawnymi tworami fabulacji. Cóż więc czytamy? Fikcyjny żywot przypisany przez Herlinga narratorowi. Powieść w masce dziennika. Byłoby to wtedy przejściowe wprowadzenie w nasz wiek wiele nocy, cieni trwałych na pozór jak bryły i brył ukazywanych w fałszywych barwach i zniekształconych nie do poznania i w którym uczyć się trzeba co dzień na nowo widzenia rzeczy jakimi są odróżniania dobra od zła, które udaje swe przeciwieństwo prawdy od fałszu, który próbuje się za nią schować. A więc powieść czy dziennik? Nieważne, powie ktoś, byle rzecz była ciekawa, Zaiste na tym zależy przede wszystkim. Odpowiedź nie jest obojętna, w każdym przypadku inne są bowiem nasze oczekiwania i wymogi. Dokumenty, których nie będziemy przytaczać, pozwalają rozstrzygnąć. Mamy istotnie do czynienia z dziennikiem, nie z powieścią, ale z dziennikiem, w którym niekiedy wkracza zmyślenie i którego autor nie utożsamia się po prostu z narratorem. Przy scenach mogących wprowadzić w błąd wyjaśnia się, że są fikcyjne, kiedy indziej jest to oczywiste, zaś życiorys przypisany narratorowi pokrywa się w zasadzie z życiorysem samego Herlinga, który w zarysie przypominamy, a zarazem osadzimy w historii. Albowiem nie ma chyba polskich życiorysów rozpoczętych w pierwszej połowie wieku, których by historia nie przeobraziła i którym by nie nadała kierunku. Czy Gombrowicz zamieszkałby w Argentynie, Miłosz w Kalifornii, Jeleński w Paryżu? Czy gdyby nie historia, Herling po ośmiu latach spędzonych w Londynie i w Monachium osiadłby w Neapolu? Gdy wybuchła wojna, Gustaw Herling Grodziński urodzony w 1919 roku, studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Był to czas jego pierwszych publikacji i pierwszych kontaktów literackich. Po zwycięstwie niemieckim we wrześniu 1939 roku opuścił okupowany kraj, by wstąpić do armii polskiej we Francji. Zmusiło go to do przebycia strefy zajętej przez Związek Sowiecki w wyniku pogwałcenia traktatu o nieagresji z Polską, ale na mocy tajnej klauzuli paktu Ribbentrop-Mołotow ujęty przez NKWD został wysłany do obozu na dalekiej północy w pobliżu Archangielska. Zwolnienie stamtąd, uniemożliwione przywróceniem stosunków dyplomatycznych między Polską a Związkiem Sowieckim, zawdzięcza w znacznej mierze swej determinacji, gdyż dygnitarze Łagrowi, nie mając imiennego rozkazu, mogli zatrzymać lub ponownie skazać każdego, kogo nie uważali za stosownie, Wypuścić. Herling postawił wszystko na jedną kartę. Rozpoczął głodówkę i wygrał. Byliśmy armią więźniów dowodzoną przez więźnia i odbudowaną za oporną zgodą nadzorców więziennych. Tym zdaniem, które streszcza to, co najważniejsze, Herling opisał po wielu latach armię polską stworzoną w Związku Sowieckim przez generała Andersa. Dotarł do niej, przemierzywszy w łachmanach kraj pustoszony wojną, strachem, zimnem, głodem, zdziczeniem. I uczestniczył w jej historii od wyjścia ze Związku Sowieckiego po demobilizację w Anglii. Za udział w bitwie pod Monte Cassino Otrzymał najwyższe odznaczenie bojowe, krzyż Virtuti Militari. Ale zwycięstwo witał z poczuciem klęski, wywłaszczenia z ojczyzny. W Rzymie w 1945 roku pito na umór, bo nie było kraju, do którego by można było wrócić, ani przyszłości. Herling zbudował ją sobie dzięki literaturze. Był w zespole skupionym wokół Grzegorza Giedrojcia, który założył w 1946 roku Instytut Literacki, a w rok później wydał pierwszy numer miesięcznika Kultura. Pisał, publikował. Jego pierwsza wielka książka, Inny Świat, pomnik wzniesiony współtowarzyszą mnie doli, ukazała się po polsku w Londynie w 1953 roku, w dwa lata po przekładzie angielskim, za którym poszło około dziesięciu innych. Z tych butelek rzuconych w morze kilka dotarło do właściwych odbiorców. Nie dość wszakże, by przełamać samotność i izolację nieodłączne od losu pisarza, który na obczyźnie pozostaje wierny językowi ojczystemu, Pogłębiany, dziś już niemal niewyobrażalnym klimatem podejrzliwości i nienawiści, jaki w ciągu pierwszych trzech powojennych dziesięcioleci komuniści i ich sprzymierzeńcy wytwarzali wokół uchodźców sporzuconej na pastwę Stalina Europy, zwłaszcza zaś wokół byłych więźniów obozów sowieckich. Wygnani z własnych krajów przez polityczny kataklizm, byli oni nosicielami wiedzy wyklętej, to też obłożono ich niczym trendowatych, zakazem kontaktów i zakazem publikacji. Inny świat nie znalazł wtedy francuskiego wydawcy. A skoro nie można było odesłać ich z powrotem do obozów, spychano ich na margines. We Włoszech, gdzie czerni koszul ustąpiła jako barwa czasu, czerwieni sztandarów z sierpem i młotem, Herling dusił się w poczuciu, że jego głos nie zdoła przebić się przez triumfujące kłamstwo. Kilka wypróbowanych przyjaźni, włoskie wydanie Innego Świata i książki o pisarzach sowieckich Od Gorkiego do Pasternaka niewiele mogły tu pomóc. Zmiany zapoczątkowane opublikowaniem w 1956 roku tajnego raportu Chruszczowa przybierały rozpaczliwie wolno zaś zgubne wytwory rozkładu kultury komunistycznej zatruwały atmosferę i siały śmierć. Nawet gdyby Herling nie był od dawna wielbicielem Dostojewskiego, wyczyny czerwonych brygad skłoniłyby go niechybnie do ponownej lektury biesów. Ale Włochy dostarczają mu również innych widoków, chłopców z południa, intelektualistów masowo nawróconych z faszyzmu na komunizm, niezłomnych antyfaszystów, niezdolnych po powrocie z emigracji wewnętrznej lub z zagranicy przystosować się do nowej rzeczywistości, katolicyzmu jako wiary wiejskich proboszczów i ich owieczek oraz jako alibi ambitnych i wykrętnych polityków. Wszystko to fascynuje Herlinga i w pewnej mierze przypomina mu kraj rodzinny, który prześwituje między wierszami jego kronik włoskich, zwłaszcza tam, gdzie mowa o Neapolu, położonym, jak Polska, między cudem a wulkanem. Do zamieszkania we Włoszech skłoniły Herlinga względy czysto osobiste. Ale był on od razu bardzo wrażliwy na te zbieżności. Wracając do Neapolu, Herling oddalił się od swego naturalnego środowiska, od polskiej emigracji politycznej skupionej w Londynie, Paryżu i Monachium. Paryż zwłaszcza Stanowi ośrodek jego osobistej mapy Europy ze względu na prawie 200 polską tradycję kulturalną i na obecność znacznej liczby Polaków. Ale nade wszystko z powodu bliskości Maison Lafitte, gdzie znajduje się jego wydawca, Instytut Literacki Jerzego Giedrojcia, w którym działają przyjaciele z wojska, pierwsi czytelnicy i pierwsi krytycy. Instytut to także kultura. Więzy Herlinga z tym pismem, którego pierwszy numer współasygnował, zacieśniają się po 1957 roku. Od 1966 jest on jego włoskim korespondentem, a tym samym członkiem niewielkiego zespołu redakcyjnego. Jednak on sam spędza w Maison Lafitte tylko jeden miesiąc w kwartale. Resztę czasu w Neapolu. To tak jakby krążył regularnie między Polską a Włochami. Dzięki swym pisarzom, w tym kilku największym w literaturze polskiej naszych czasów, dzięki swym malarzom, publicystom i uczonym, kultura jest bowiem czymś znacznie więcej niż miesięcznikiem. Jest, by użyć słów Konstantego Jeleńskiego, który sam był jej wybitnym współtwórcą, Polską na wygnaniu i Polską z Polski. Wszystkie przeszkody i wszystkie trudności, nienawistna propaganda reżimu i wysiłki służby bezpieczeństwa, by utrzymać każdego w przeświadczeniu, że wie o nim wszystko, nie zdołały nigdy oderwać tej Polski od tamtej. W ciągu dziesięcioleci kultura była miejscem spotkań, spotkań dzieł i spotkań ludzi, bowiem goście przyjeżdżali zawsze, raz częściej, kiedy indziej, bardziej rzadko. Zależnie od kaprysów paszportowych władzy i wahań natężenia strachu. Od połowy lat 70. stali się nawet bardzo liczni. Znajdowali niekiedy z odcieniem zawodu, miast oszałamiającego gmachu, skromny podmiejski dom, w nim zaś atmosferę wytężonej pracy i staropolską gościnność, poważne dyskusje nad aktualnymi problemami i wymianę nowin poglądów, dowcipów. Zakazane są tam tylko trzy rzeczy. Nuda, bogo ojczyźniane i martyrologiczne rozdzieranie szat oraz przywiązanie do przeszłości, które przeszkadza myśleć o jutrze. Dzieła Herlinga nie da się oddzielić ani od kultury, ani od Neapolu. Od Neapolu, bo dostarcza tematów i przenośni. Od kultury, bo dzięki niej Herling może być pisarzem polskim, mówiącym do polskiej publiczności o sprawach, które jej dotyczą. Dwie tematyki, włoska i polska, były początkowo traktowane odrębnie, jak opowieści fabularne były odrębne od dokumentalnych, fikcje od faktów. Skrzydła ołtarza, 1960, pierwszy polski tom Herlinga po innym świecie, zawiera dwie nowele włoskie, ale następna książka, drugie przyjście, 1963, Przynosi już w zarysie rozwiązanie problemu. Znalazły się w niej pospołu wspomnienia z młodości, opowiadania, eseje o pisarzach tak odmiennych jak Samuel Pepys, Konrad, Kafka, Babel, uwagi o totalitaryzmie Eichmanna i o totalitaryzmie Berii. Inny zbiór Upiory rewolucji 1969 Zgromadził studia nad literaturą sowiecką, także nad dysydencką. Dopiero na początku lat 70. Herling ostatecznie wypracował formułę, która pozwala połączyć w jednym dziele fikcję i rzeczywistość, sztukę, literaturę i politykę, przeszłość i wydarzenia bieżące. Formułę dziennika, ale nader szczególnego rodzaju, bez wglądu w życie intymna autora, który zataja swe sprawy osobiste i swe solilokwia. Dziennika bez narcyzmu. Harling sprowadza w nim siebie nieledwie do spojrzenia, które niczym wiązka świetlna wychodzi z oka i uwidacznia rzeczy. Jak pochodnia Karawadzia w siedmiu dziełach miłosierdzia albo świeca Latoura w jednej z jego Magdalen jak latarnia goi w 3 maja 1808. Nie iżby Herling był w swym dzienniku nieobecny. Nie zdołałby, nawet gdyby chciał. Cokolwiek czynimy, by pozostać w ukryciu, oświetlając, oświetlamy samych siebie. Są przeżycia, które zamykają się w milczeniu. Nie dlatego, że odbierają głos, lecz dlatego, że Dojmująco, jak ból, każą odczuć nieuleczalną nędzę mowy. Jej przymierze z banalnością rzeczy, jej niemoc, gdy ma wiernie oddać nieszczęścia wojny, oświęcim czy kołymę, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu. Wszystko, co przydarza się ludziom, choćby za sprawą ludzi, ale co przekracza ludzką miarę. I pozostawia wybór tylko między krzykiem a milczeniem. Gdy przeżycie takie poraża przyszłego pisarza objawia mu na zawsze marność literatury dobrze ułożonej. Warte napisania będą odtąd w jego oczach jedynie dzieła skrajne z pobliża słowotoku bądź z pobliża ciszy zależnie od usposobienia i które nie są tylko zabawą, jak dzieła Dostojewskiego albo Kawki. Herling skąpi słów i ściska je do granic możliwości, by wydobyć z nich pełnię sensu. Nigdy nie podnosi głosu. Unika retorycznych uniesień. Od oburzenia woli sarkazm, od krzyku, niemy gest wskazujący. Jego ulubiony gest i, jak uważa, nieodparty dowód silniejszy niż wszystkie rozumowania. Herling publicysta i polemista stosuje te same środki, co Herling pisarz uzasadnia wskazaniem. Gdy mówią mu, że księdza popiełuszkę zamordowano bez wiedzy generała Jeruzelskiego, odpowiada relacją o zamordowaniu Giacomo Mattotiego na rozkaz ducze. Niektórzy skłonni są zarzucać mu pewną oschłość. Rzeczywiście unika wylewnej uczuciowości rozluźniania dyscypliny wewnętrznej. Nie obnaża stanów swej duszy, nie zgłębia jaźni swych postaci. Ich życie intymne, milczący stosunek, jaki każda z nich nawiązuje z sobą samą, opisuje o tyle tylko, o ile wyraża się ona w gestach i w słowach, o ile daje się uchwycić z zewnątrz. Jako miłośnik i znawca malarstwa, które przedkłada nad literaturę, Herling pragnie ją do niego przybliżyć stylem. Pragnie uobecnić spojrzeniu to, co dlań w rzeczywistości nieosiągalne, Pragnie uzyskać, oszczędzając słów, jak najwięcej mocy plastycznej. Ze Standalem łączą Herlinga nie tylko upodobania stylistyczne, także rodzaj wyobraźni. By ją uruchomić, potrzebuje nieodzownie starych kronik, gazet, podróży i spotkań. Jego nowele i eseje krystalizują się wokół kilku zasłyszanych zdań, przypomnienia czyjegoś losu lub jakiegoś zdarzenia, ujrzenia obrazu. Herling nie jest jednak człowiekiem oświecenia, choćby późnego. Nie zadawała go ukazywanie gry pragnień i ambicji. W napotkanej postaci pociąga go i ciekawi ciemność, jaką ona w sobie niesie, otoczka cienia, która ją spowija i której ani psychologia, ani socjologia, ani żadna inna nauka, ani nawet Literatura nie potrafi rozproszyć. W obrazach, jakie ukazuje oczom czytelnika, obszary światła i ostrych zarysów zanurzają się zazwyczaj w czerni w coś, czego nikt nie zdoła wypowiedzieć, bo nikt nie zdoła tego zobaczyć. Świat widziany odcina się tam od niewidzialnego, choć nie sposób go odeń oderwać. Przy czym pierwszy należy do drugiego Gdyż tam właśnie, poza naszym zasięgiem, tkwi ostateczne wyjaśnienie wszystkiego, co się dokonuje. Harling jest w istocie rzeczy pisarzem metafizycznym. Skrzydeł ołtarza jest dwoje. Opowieść o śmierci, opowieść o zmartwychwstaniu. Pierwsza wprowadza... Na scenę śmierć ofiarną i śmierć samolubną, śmierć przyjętą i śmierć odrzuconą, dobrą śmierć, która wyzwala cierpiącego i śmierć złą, źródło nowych cierpień dla innych. Druga ukazuje wznoszenie się ofiary zbrodni ku mowie i miłości i równocześnie osuwanie się zbrodniarza w osamotnienie, samobójczy skok w otchłań. Ale zbrodniarz sam jest ofiarą, kapłanem załamanym pod ciężarem swego stanu, którego nie ma się wydźwignąć. Ofiarą jest również odludek, który nie chce umrzeć, by uratować bliźniego, też kapłana, i powoduje jego śmierć za parafię, by był nauczycielem w Messynie, stracił wszystkich bliskich w trzęsieniu ziemi w 1908 roku. Zazębiające się o siebie Podwojenia, odniesienia i symetrię, podobieństwa i odwrócenia budują między dwoma opowiadaniami zależności, które czynią z nich rzeczywiście dwa skrzydła tego samego ołtarza, przecięte w różnych miejscach granicą między dobrem a złem. Niestrudzony czytelnik, Herling odczuwa powinowactwo z pisarzami, którzy jak Dostojewski, kawkaczykami, czy Kami, przemierzali przed nimi te same rejony. Ich dzieła i biografie dostarczały mu wielokrotnie podniety. Herling, miłośnik malarstwa, zdaje się szczególnie wrażliwy na obrazy Caravaggio i malarzy mu podobnych. Prześwity w mrokach, przedstawienia okrucieństwa i litości, cierpienia i ekstazy. Zaś temat malarski, który go fascynuje, sąd ostateczny, łączy w sobie śmierć i zmartwychwstanie, ciemność i światło, rozdzielenie dobrych od złych, upadek i wniebowzięcie. Herling, emigrant polityczny, przygląda się bacznie granicy między dwoma blokami, a jeszcze uważniej, ruchomej granicy, która wewnątrz każdego z nich przebiega między wrogimi sobie siłami demokracji i komunizmu. Zaangażowany po pierwszej stronie, Uważa za niemożliwe ich trwałe porozumienie z drugim, chyba że komunizm zmieniłby swą naturę, czego nie wyklucza, choć niezbyt w to wierzy. Jego wzrok tylko z rzadka odrywa się od linii, która odcina dobro od zła, ale nawet wtedy jest ona obecna na horyzoncie. Tradycja teologiczna określa zło. Wytwór człowieka jako przygodne, częściowe i przemijające to też może zwolnić Boga od odpowiedzialności za nie podziwiać bez zastrzeżeń całość stworzenia i czekać drugiego przyjścia, a po nim powrotu raju utraconego. Nie inaczej traktowały zło nowoczesne ideologie, które widziały w nim pozostałość czasów minionych i obiecywały Wykarczowanie go po osiągnięciu w przeszłości zbiorowej potęgi i jednostkowego dobrobytu. Herling należy do tych pisarzy, dla których zło to nie problem, lecz skandal. Jedyny prawdziwy skandal. Wytwór człowieka niechybnie, lecz również przyrody, trzęsącej się ziemi, wybuchających wulkanów, napastujących chorób. Zło doświadcza przede wszystkim istoty żywe zdolne cierpieć jest czymś więcej niż częściowym upośledzeniem istnienia zniszczeniem, rozbiciem, okaleczeniem go jako całości stałą obecnością w czasie przystrojoną w rozmaite maski i przebrania, ale której natężenie nie słabnie, siłą która powoduje trwałe skutki dla Herlinga zło nie jest ani brakiem ani reliktem jest czymś rzeczywistym Zgoda, powie ktoś, ale ta rzeczywistość ma z pewnością jakiś sens. Wystarczy nie ujmować zła samego w sobie, wystarczy odnieść je do najwyższego dobra, a okaże się ono tylko jego narzędziem. Tak postępują teologowie. Ideologowie zaś relatywizują zło, sprowadzają je do roli środka w służbie przyszłego szczęścia. Herling przeciwstawia się i jednym i drugim. Próby usprawiedliwienia zła, nadania mu sensu, znalezienia dla racji są z jego strony przedmiotem polemiki zarazem artystycznej i filozoficznej. Czytelna na kartach dziennika uderza ona zwłaszcza w tych intelektualistów, którzy podporządkowali ideologii postępu, swe sumienia i sąd krytyczny, i zaprzeczali istnieniu zła w Związku Sowieckim. Owszem, usiłowali go od gorkiego po Sartra przedstawiać jako zbawienne dla przyszłej ludzkości, stając się przeto wspólnikami zbrodni. Polemika ta jest też obecna w tle wielu opowiadań. Przykładem, ugolone studii bezlitosne wspomnienie pośmiertną filozofię dziecięciu wieku, który bezwiednie, jak się zdaje, poświęcił całe swe dzieło. Usprawiedliwianiu zła w oparciu kolejno o faszystowski heglizm Gentilego, o marksizm w wydaniu stalinowskim i rewizjonistycznym, o buddyzm i o katolicyzm, początkowo racjonalny, później mistyczny, i którego zabija tajemnicza choroba. Podobnie w gruzach opowieści o Tora Alta, wiosce, którą trzęsienie ziemi unicestwiło nie tylko. Jako byt materialny, lecz również jako wspólnotę ludzką i o ucieczce w śmierć jednego z ocalonych, niezdolnego pogodzić się ze stratą prawie wszystkich bliskich i żyć z obecnym już zawsze wspomnieniem końca świata. Odmienne w tonacji, ironicznej w pierwszym, tragicznej w drugim, opowiadania te łączy obraz zła jako bezzasadnego i urągającego wszelkim usprawiedliwieniom. Zła jako faktu, który trzeba przyjąć jako fakt właśnie, w całym jego okrucieństwie, z całym jego ładunkiem cierpienia. Ale zło nie zaślepia Herlinga. Opowieść o Tora Alta kończy się opisem żłobka skleconego na Boże Narodzenie z gruzów, tekturowego pudełka i lalki na guzka. Żłobka przyrównanego przez Herlinga do promienia słońca, który przez zakryte okno wpada do celi więziennej. Podziemne siły ciemne i niszczycielskie i światło słoneczne, które przewraca życie, upadek i podniesienie. Jak zawsze u Herlinga jesteśmy na pograniczu. Choć uznaje on realność zła i odczuwa je jako skandal, nie przekreśla bynajmniej Solidarności ludzkiej, litości, współczucia, miłości, nadziei i wiary w obecności dobra na świecie. Przeciwnie utwierdza je, gdyż ze swego pobytu w innym świecie wyniósł przekonanie, które głosi wedle niego księga Hioba. Jedynym sposobem uratowania godności ludzkiej w nieludzkich warunkach jest wierzyć, choćby z odchłani zła w istnienie dobra. To też Herling uwydatnia potworne skutki nihilizmu z jego relatywizacją dobra utożsamionego wyłącznie z tym, co przybliża zwycięstwo sprawy. Nieczajew i terroryści, leninizm i inne apologie celu, który uświęca środki, są wielokrotnie atakowani w dzienniku. Jak również ci, którzy utrzymują, jakoby stali poza dobrem i złem i świadczą przeto, że uważają granicę między nimi za złudną i możliwą do zatarcia. W pierwszym rzędzie nicze, którego szaleństwo wybuchło wedle Herlinga, gdy uwierzył, że zadał śmiertelny cios chrześcijaństwu i wraz z nim radykalnemu podziałowi na to, co dozwolone lub wręcz przykazane i na to, co objęte zakazem. Gdy w swym ostatnim przesłaniu uroił się sobie jako antychryst, niszczyciel, samych pojęć, grzechu i sądu ostatecznego. Sądu ostatecznego, którego najpełniejszą wizję malarską zniszczy w 1998 roku inny mieszkaniec Bazylei, narrator pożarów kaplicy sykstyńskiej. Miast symbolicznego młota, narzędzia, przewartościowania wszystkich wartości użyje on wszelako najnowszego gadżetu, kieszonkowego miotacza płomieni by następnie popaść w otępienie wzorem swego poprzednika z 1889 roku jak gdyby według Herlinga nie można było obalić granicy między dobrem a złem a zarazem zachować w całości to co mamy w sobie swoiście ludzkiego jak gdyby nie można było naprawdę uznać że wszystko jest dozwolone i nie oszaleć Dziennik pisany nocą, taśma pierwsza, koniec ścieżki pierwszej. Dziennik pisany nocą, taśma pierwsza, ścieżka druga. Wrażliwość Herlinga jest manichejska i taka jest też ukryta metafizyka jego dzieła. Manicheizm nie jest jednak kultem zła. Zakłada istnienie dwóch ostro oddzielonych zasad, których zderzenie wypełnia historię świata. Dobra i zła, światła i ciemności. Wartości i antywartości, by użyć bardziej nowoczesnego języka, jednakowo rzeczywistych i absolutnych, niezależnych od poglądu, jaki ludzie o nich powezmą i od warunków, w jakich się znajdą. Tymi dwoma skrzydłami ołtarza są miłość i cierpienie. Obydwa należą do sakrum, ale każdy z nich z dwóch przeciwstawnych znaczeń tego słowa, które odsyła zarazem do grozy i do szacunku, do zakazu i do przykazania. Zniesienie granicy między nimi to zepchnięcie świata w chaos, a przedtem jeszcze wtrącenie weń samego siebie to zwycięstwo cierpienia, które rzekomo pragnęło się usunąć. Albowiem pozwala je powstrzymać tylko bezwzględny zakaz zadawania go komukolwiek, kto nie przystał na to z pełną świadomością tego, co czyni. Ostatecznie, na swój sposób dyskretny i powściągliwy, bez kaznodziejstwa i wielkich słów, Herling broni tej myśli prostej, acz wcale nieoczywistej. Nawet jeśli Boga nie ma, nie wszystko jest dozwolone. Wstęp przełożyła Ewa Wendę, przekład przejrzany i poprawiony przez autora. Napisany po francusku szkic Krzysztofa Pomiana jest wstępem do francuskiego wyboru z trzech tomów mojego dziennika w przekładzie Teresy Dzieduszyckiej. Journal Écrit la nuit. L'arpenteur, Gaimard 1989. Przywiązuję do niego tak dużą wagę, że za zgodą autora postanowiłem go włączyć jako wstęp do krajowego wydania Dziennika pisanego nocą. Gustav Herling-Grudziński. Z dawnych dzienników. Belgrad, listopad 1969. Milovan Gilas mieszka przy ulicy Palmoticewa, blisko sztiny, której był kiedyś przewodniczącym, i bulwaru rewolucji. Przypominam sobie o tym bulwarze jako o symbolicznym skrócie sytuacji w Jugosławii. Mówiło się często podczas mojego pierwszego pobytu w Belgradzie wiosną 1953 roku. Zaraz po wojnie nazwano go na cześć Czerwonej Armii. Został przemianowany na bulwar rewolucji, kiedy anatema moskiewska uczyniła z wyzwozicielskiej i bratniej Armii Czerwonej potencjalnego agresora. Nowa nazwa miała być świadectwem rewolucji samodzielnej, partyzanckiej, nieimportowanej na obcych bagnetach. Moi rozmówcy belgradscy zapewniali jednak, że znacznie stosowniejsza byłaby ironiczna i wyzywająca nazwa bulwar rezolucji. Chodziło naturalnie o uchwaloną w Bukareszcie 28 czerwca 1948 roku rezolucję o wykluczeniu Jugosławii z Kominformu. Istotnie miarą wszechrzeczy było wtedy w Belgradzie nie przed rewolucją po rewolucji, lecz przed rezolucją po rezolucji. Do roku 1948 źle. Po roku 1948 lepiej. Pamiętam euforię, jaka panowała w Jugosławii wiosną 1953 roku na nazajutrz po śmierci Stalina. W powietrzu wisiało przeczucie odtrąbienia przez oblężycieli blokady ideologicznej, a tym samym triumfu oblężonych. Wydawało się prawie, że to hardzi i twardzi Jugosłowianie wpędzili do grobu swego arcywodza. Oczekiwano Kanosy ze strony jego następców i był nią później przejazd Chruszczowa bulwarem rewolucji wśród milczącego dumnie tłumu. W wydanej niedawno książce Izgublieni boj Stalina 1948-1953 Dedier opisuje reakcje jugosłowiańskich prominentów partyjnych i rządowych na żałobny komunikat Moskwy z 4 marca. Toasty, libacje, radosne stypy pogrzebowe, promieniający Tito, Gilas obserwujący Dedierowi dla upamiętnienia dobrej nowiny, złoty zegarek otrzymany kiedyś w prezencie od Tity, Kardejli i Rankowicz w siódmym niebie zwycięski taniec dookoła trupa rezolucji odbywał się z udziałem ludu i jego władców. Tak, moi rozmówcy belgradscy mieli wiele racji twierdząc, że bulwar powinien się był wówczas nazywać inaczej. Prócz nuty ironii i wyzwania w dowód wdzięczności dla Bukaresztańskiego Trybunału Rewolucyjnego, który swoją ekskomuniką zjednoczył Jugosławię pod znakiem suwerenności i Własnego socjalizmu. Dziś są to stare dzieje. Trup rezolucji zmartwychwstał groźnie w nowej postaci po inwazji Czechosłowacji. I chociaż wkrótce znikł w Belgradzie, nie brak kruków kraczących, że nie na zawsze. Ale tak czy owak nad problematyką współczesnej Jugosławii dominuje bardziej gorączka własnego socjalizmu, z jej wszystkimi pochodnymi, niż egzaltacja zagrożonej suwerenności. Magicznym słowem jest obecnie reforma. Na dobrą sprawę, kontynuując grę historyczną w zmianę nazw, Gilas mieszka teraz obok bulwaru reformy. Palmoticzewa jest ładną i cichą ulicą. Zapadł już wczesny listopadowy zmierzch. Na drugim piętrze starej kamienicy tabliczka z nazwiskiem Heretyka. Otwiera mi sam gospodarz, ale najpierw przez szparę uchylonych tylko drzwi sprawdza, czy to właśnie ja. Przyjrzawszy mi się przez chwilę uważnie zdejmuje łańcuch. W dużym pokoju na końcu korytarza masywne i nagie biurko pod oknem wychodzącym na ulicę, półki z książkami, niski stoliczek i dwa fotele. Gilas opuszcza w oknie roletę, wychodzi i natychmiast wraca z kawą. W jego szybkich i elastycznych ruchach jest coś z dyscypliny, jaką wdraża długie więzienie. W dniu mojego odlotu z Rzymu do Belgradu miał się we Włoszech ukazać, zgodnie z zapowiedzią wydawcy, nowa książka Gilasa społeczeństwo niedoskonałe. Chciałem zabrać ze sobą egzemplarz, ale z winy opóźnienia w dystrybucji nie było jej jeszcze w księgarniach. Może to i lepiej, uśmiecha się Gillas. Rozporządzenie ogłoszone 20 października w gazecie urzędowej wciągnęło społeczeństwo niedoskonałe na indeks, co w praktyce oznacza zakaz wwozu i kolportażu. Kto wie, czy podczas kontroli na lotnisku belgradzkim Byłby to dobry bilet wstępu dla podróżnego z paszportem emigracyjnym. Jaka jest sytuacja Dzielasa w Jugosławii? Mieszka w dawnym mieszkaniu z żoną i dwojgiem dzieci. Żyje wśród książek. Bez przeszkód uprawia swoją pracę pisarską. Nie jest nadzorowany lub pilnowany. W każdym razie nie czuje tego. Nie potrafiłby też podać dowodów, Cenzury korespondencji i podsłuchu telefonicznego. Ja sam, zaproponowawszy mu spotkanie w liście z Włoch i ustaliwszy godzinę mojej wizyty przez telefon w Belgradzie, nie miałem wrażenia, że jestem na oku policji, ani kiedy przyszedłem na Palmoticzewa, ani kiedy po trzech godzinach wyszedłem z kamienicy na opustoszałą ulicę. Wyznaczono mu emeryturę państwową w wysokości 3000 dinarów miesięcznie. Pensja miesięczna profesora uniwersytetu wynosi około 2400 dinarów. Otrzymuje normalnie przekazami na bank honoraria za książki i artykuły publikowane za granicą. Nie może się więc uskarżać na kłopoty materialne. Przeciwnie gotów jest pierwszy przyznać, że powodzi mu się o ileż lepiej niż tylu innym. Ale poza obrębem królewskiej łaskawości Tity w sprawach bytowych i w stosunkach z zagranicą, medal ma swoją odwrotną stronę w Jugosławii. Syn marnotrawny i buntowniczy starego marszałka jest we własnym kraju, jak to sam określa, czymś pośrednim między trędowatym i człowiekiem skazanym na orwellowskie nieistnienie. Widuje tylko... Najbliższych krewnych i nielicznych, wiernych przyjaciół rzadko wychodzi z domu. Kiedy go zwolniono z więzienia 31 grudnia 1966 roku na mocy wyroku zaopatrzonego w klauzulę pięcioletniego zakazu wszelkiej działalności publicznej, wiedział, że nie ma po co kołatać do prasy, radia i wydawnictw. Podjął zatem próbę z pomocą znajomych prawników odebrania zakazowi jego zbyt sztywnego charakteru. Zgoda ostatecznie na rzeczy polityczne, jak nowa klasa czy rozmowy ze Stalinem, ale jest przecież także literatem. Czemu miałby nie wydać w Jugosławii swoich powieści i opowiadań książki o Niegoszu, autobiograficznej ewokacji Ziemi bez sprawiedliwości, serbo-chorwackiego przekładu raju utraconego Miltona, na jego prośbę jugosłowiańska agencja literacka wystosowała w tym sensie odpowiednie podanie do sądu, który był autorem wyroku z klauzulą prohibicyjną. Sąd, zainterpelowany przez agencję literacką, zainterpelował z kolei sąd wyższej instancji. Sąd wyższej instancji wymówił się niekompetencją. Podanie wróciło tam, skąd przyszło z zatwierdzeniem wyroku w jego pierwotnej postaci przez sąd niższej instancji uznany w ten sposób za jedynie kompetentny. Agencja Literacka złożyła odwołanie, nie dostała już jednak na nie żadnej odpowiedzi. Nie dając za wygraną, Gilas zwrócił się jeszcze bezpośrednio do dyrektora największego w Belgradzie wydawnictwa Proswieta, swego dawnego przyjaciela. Mimo formalnego samorządu wydawniczego okazało się, że w tym wypadku konieczne jest specjalne zezwolenie z góry. Rozmawiamy po angielsku. Gillas używa zwrotu secondary punishment na oznaczenie próżni, jaką wokół niego stworzono. I ilustruje groteskowość tej dodatkowej kary wymownym gestem. Wstaje z miejsca, odnajduje na półce grube tomisko i pokazuje mi je bez słowa komentarza. Jest to jego przekład Raju utraconego Miltona, opublikowany świeżo w Stanach Zjednoczonych dzięki wydawcy amerykańskiemu pochodzenia jugosłowiańskiego, niedopuszczany do księgarni w Jugosławii. Lata więzienia w sumie 12, 3 przed wojną 9 z nie nadłamały jego duchowo. Tylko niekiedy widać... Na jego twarzy jak gdyby cień zmęczenia i grymas goryczy, ale otrząsa się natychmiast. W otorbionych oczach zapala się płomień apostaty, gotowego bronić za cenę nowej męki tego, w co wierzy. Całe ciało zdaje się wibrować od wewnętrznego napięcia. Chwilami, gdy przechadza się po pokoju gestykulując, były następca tronu Tity przypomina przedrewolucyjnych studentów rosyjskich u progu całonocnych dyskusji o przeklętych problemach zasadniczych. Myliłby się jednak bardzo, kto uważałby go za fantastę zamkniętego w czterech ścianach przymusowej izolacji. Wyrzucony za burtę czynnej polityki, Gillas pozostał zwierzęciem politycznym o żywym instynkcie rzeczywistości. Czego żąda od swoich antagonistów to elementarnego wysiłku wyobraźni czy po prostu dalekowzroczności. Atmosferę w Jugosławii definiuje jako sprężoną, wykonując gest ręką naśladujący działanie tłoku po fakcie dokonanym Czechosłowacji i wobec prób poprawienia stosunków z Rosją. Tito jest jego zdaniem politykiem niezrównanym w momentach śmiertelnego zagrożenia, zbyt chwiejnym i elastycznym w okresach względnego uspokojenia. Jugosławia była u szczytu jednolitości po sierpniu 1968 roku, zupełnie jak w latach rezolucji, ale wystarczyła wizyta Gromyki, by skazać na sześć miesięcy autora artykułu o soldatesce sowieckiej wydrukowanego w kniżewnych nowinach w pierwszą rocznicę inwazji. Po co to, po co ten zamęt w głowach uszczuplający kapitał oporu, który będzie jeszcze kiedyś potrzebny? Bo dla niego Dzilasa, Czechosłowacja, bardziej niż faktem dokonanym jest lekcją na przyszłość. Przywódcy nowego kursu czechosłowackiego popełnili kapitalny błąd, nie biorąc w rachubę ewentualności inwazji zbrojnej, ba odrzucając ją nawet a priori. Było rzeczą absolutnie nieodzowną oczyścić gruntownie na szczycie partię, rząd i wojsko z elementów prosowieckich, jak to zrobili Jugosłowianie w roku 1948, a potem w momencie krytycznym konfliktu ogłosić powszechną mobilizację. Wszystko wyglądałoby inaczej, gdyby wojska Paktu Warszawskiego musiały się liczyć z tym, że nie obejdzie się bez walki, a tak? Zostały w praktyce zaproszone do przejechania się czołgami po Czechosłowacji do zławienia biernego oporu niemal bez strzału. Tylko Kriegel rozumiał o co naprawdę chodzi. Może jeszcze Smrkowski. Dubczek miał niestety do zaoferowania niewiele więcej poza swoją dobrą wolą i naiwnością. Pytam go co sądzi o artykule Michajlo michailowa Dzilas i współczesna Jugosławia. W nim właśnie w Dżilasie Michailow upatrywał w roku 1966 potencjalną alternatywę dla Tity i nadzieję jugosłowiańskiego jutra. Pytam go o to i dlatego, że w Jugosławii zaczyna się już otwarcie mówić o sukcesji i na jej temat krążą najprzeróżniejsze hipotezy. Odpowiada najpierw ze śmiechem, że Tito cieszy się wybornym zdrowiem, potem poważnieje i zamyśla się nie robi sobie nadmiernych złudzeń, wie, że jest politycznie out. Zwyciężą moje idee, a nie ja. Jego idee wyłożone są w społeczeństwie niedoskonałym. Dojrzewały w nim stopniowo podczas ostatnich lat więzienia, przybrały kształt definitywny, gdy po zwolnieniu mógł je swobodnie zweryfikować, czytając i obserwując. Za punkt wyjścia uważa pewnik o nieuchronnej dezintegracji komunizmu. Przywiązuje ogromną wagę do faktu, że zamiast przewidywanej przez wielu polaryzacji partii z jednej strony, a społeczeństwa z drugiej, jesteśmy świadkami pęknięcia, które od góry do dołu przebiega w równej mierze przez partię, co przez społeczeństwo. To jest zadatek otwartej dialektyki społecznej przejścia od utopijnych rojeń marksistowskich o społeczeństwie doskonałym do konkretu społeczeństwa niedoskonałego. Jedynego w jakim żyjemy i będziemy żyć usiłując je wciąż ulepszać. Szczególnie w Jugosławii reforma gospodarcza wprawiła w ruch system popychając go krok po kroku w kierunku drugiego aktu politycznego. Nie trzeba już ani rewolucji, ani wojny domowej. Wystarczą pokojowe formy walki. Demonstracje, strajki, marsze protestacyjne, deklaracje publiczne i lest, but no lest, odważna krytyka i nieustąpliwość moralna. Zapewne nie należy lekceważyć niebezpieczeństwa dyktatury wojskowej w przypadku śmierci Tity, oraz niebezpieczeństwa obumierania idei jedności Jugosławii w wyniku zastrzania się separatyzmu chorwackiego i w mniejszym nieco stopniu słoweńskiego. Są to jednak niebezpieczeństwa rozwoju, które można z czasem zażegnać. Nie obawia się, że drugie dałoby Rosjanom okazję do stawki na upokorzony nacjonalizm serbski, tradycyjnie prorosyjski. Dzilas podrywa się w fotelu tak, wszystkiego wolno się spodziewać po imperializmie rosyjskim. Trzy problemy proszą się w rozmowie o osobne potraktowanie. Reforma, prawdziwe lub urojone widmo dyktatury wojskowej po Ticie, odśrodkowe procesy narodowościowe. Z wypowiedzi innych moich rozmówców belgradzkich widzę, że uznanie nieodwracalności reformy i jej pozytywnej w sumie roli nie pociąga za sobą bynajmniej optymistycznej jednomyślności argument nieuniknionego kosztu eksperymentu spotyka się z kontrargumentem łańcuchowej eksplozji błędów argument wyjścia ze ślepego zaułka centralizmu gospodarczego z kontrargumentem anarchoidalnego brodzenia w ciemnościach nierzadko występuje swoista schizofrenia Polityczna strona reformy, tak? Gospodarcza nie. Laissez faire. W polityce silna ręka w gospodarce. Ci, którzy rozumieją, że syjamskiego rodzeństwa nie rozrąbiesz toporem, żądają przynajmniej, by jazda bulwarem reformy odbywała się na hamulcach. Ekonomia rynkowa, konkurencja między przedsiębiorstwami, odprowadzanie wpływów z produkcji do jednostek produkcyjnych, Samorząd robotniczy? Bardzo pięknie, ale wzrost cen szybszy od wzrostu płac, emigracja zarobkowa, bezrobocie, spekulacja, przewaga elementu technokratyczno-menedżerskiego nad robotniczym. W tej ostatniej sprawie na przykład Borba z 19 listopada przyznaje bez osłonek że świeża poprawka konstytucyjna o uprawnieniach dla dyrektorskich rad administracyjnych komentowana jest przez część opinii publicznej jako preludium do odebrania głosu radom robotniczym, do nadania im funkcji wyłącznie dekoracyjnej. Znamienna zbieżność tego samego dnia polityka donosi, że Sąd Najwyższy skazał na 9 miesięcy więzienia profesora Uniwersytetu Belgradzkiego Dimitrije Żywkowicza za książkę o ekonomii politycznej socjalizmu, w której reformie i systemowi samorządu stawia się zarzut zwekslowania Jugosławii na drogę restauracji kapitalizmu. Dzilas patrzy na ten chaotyczny obraz, nie tracąc zmysłu równowagi. Są to bóle porodowe transformacji, społeczeństwo niedoskonałe żyje nareszcie autentycznym życiem, stara się dopasować socjalizm do ludzi, a nie ludzi do socjalizmu. W jego przekonaniu wątpliwości, niepokoje, alarmy w obozie zwolenników reformy mają swe źródło w nienadążaniu zmian politycznych za zmianami gospodarczymi. Gorset monopartii wymaga rozluźnienia, jest ciągle jeszcze za ciasny mimo retuszów organizacyjnych dokonanych na dziewiątym Zjeździe Ligi Komunistów Centralizm demokratyczny musi być bardziej ograniczony na rzecz demokracji tu Miko Tripalo, który uchodzi za faworyta Tity i wschodzącą gwiazdę Ligi, mówił ostatnio o dwóch przeciwstawnych koncepcjach partii. Ośrodka skupiającego wszystko w swoich rękach lub sui generis klubu dyskusyjnego. Żadna z nich nie jest według Tripalo do przyjęcia. Liga więc trzyma się czegoś nawet niepośredniego, lecz całkiem nowego. Jaka, zastanawia się nagle Dzilas, może być nowa koncepcja partii w systemie samorządu gospodarczego, który wyklucza istnienie innych partii? Prawdopodobnie oparta na wzmocnieniu i maksymalnym rozszerzeniu autonomii republikańskich organizacji partyjnych, prawie na ich przeobrażeniu w samodzielne partie, Polityczny ruch odśrodkowy rodzi narodowościowy ruch odśrodkowy. Nie da się niestety tego ryzyka uniknąć. Jest to ryzyko bardzo poważne, jak zdążyłem się zorientować z rozmów w Belgradzie. Może w Zagrzebiu albo w Ljubljanie usłyszałbym inny dzwon, ale w Belgradzie powtarza się bez przerwy, że Chorwaci stracili wszelkie poczucie miary, że w swoim niewyżytym nacjonalizmie Zmierzają w prostej linii ku podkopaniu wspólnoty jugosłowiańskiej, że ich ciągoty separatystyczne grożą skompromitowaniem reformy. Wzmiankowany już numer Borby z 19 listopada przynosi wiadomości, że na apel naczelnych władz Ligi drukarnie w całej Chorwacji odmówiły drukowania tygodnika Chorwacki Kniżewny List oskarżonego o nacjonalizm i antykomunizm. Podobno inteligencja chorwacka ma za złe znanemu zagrebskiemu czasopismu filozoficznemu praksis, nie tyle platformę marksistowską, co przesadną jugosłowiańskość. Liga komunistów na rozdrożu, policja zdezorientowana i osłabiona po defenestracji Rankowicza, wielonarodowa struktura państwa podminowana, Tito, choć w dobrym zdrowiu, stary i bez następcy, byłoby dziwne, gdyby nie dało o sobie znać wojsko. Przed wyjazdem do Belgradu czytałem artykuł profesora Metiu Mestrowicza, syna wielkiego rzeźbiarza, o spiskach i machinacjach generalskich w Jugosławii. Profesor Mestrowicz, który wykłada w Stanach Zjednoczonych bałkanistykę, zaczerpnął swoje informacje z poufnych wynurzeń jugosłowiańskich przywódców komunistycznych o tendencji liberalnej. Jego artykuł czytał również w prasie zagranicznej, nawiasem mówiąc, łatwo dostępnej w Belgradzie, Dzilas. Wstęp brzmi tak. Pucz wojskowy nie tylko pociągnął supremację Ligi Komunistów sprawującej obecnie władzę, ale przerodziłby się siłą rzeczy w nową dyktaturę i pchnąłby na powrót Jugosławie w orbitę sowiecką, z której wyrwała się w roku 1948. Potem następują informacje. Od roku 1968 po dzień dzisiejszy wykryto dwa spiski wojskowe. Jednego generała rozstrzelano, kilku aresztowano, około Tuzina przeniesiono w stan spoczynku. Pierwszy z tych spisków związany był z niejasną sprawą Rankowicza drugi z inwazją Czechosłowacji. Prosowieckim generałom od dawna niechętnym demokratyzacji zagrażającej ich zdaniem centralistycznej strukturze władzy państwowej nie podobało się poparcie Tity dla Dubczeka. 21 sierpnia 1968 roku 30 generałów jugosłowiańskich przebywało w Soczi na zaproszenie sztabu sowieckiego. Podczas burzliwego posiedzenia Komitetu Centralnego Bakaric, ówczesny prezydent Republiki Chorwackiej, ujawnił, że wschodnie granice Jugosławii były w momencie inwazji Czechosłowacji całkowicie odsłonięte i oskarżył generałów o zmowę z dowództwem sowieckim. Czołgi sowieckie bez trudu mogłyby były w ciągu kilku godzin stanąć na przedmieściach Belgradu. Z obrad KC wyłoniła się również paradoksalna sytuacja, w której dwie trzecie wojska zmasowano w rejonie Zagrzebia i Splitu dla odparcia ataku NATO, a plany operacyjne